Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie jest ty Znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 13 lipca 2013 roku. Słuchacie właśnie 246 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami trzej antropolodzy kultury, trzej szwedofile. Szwedofile, Trzej szwedofile, czyli Paweł Mateja z Karpenoktem. Witam Cię, Pawle. Cześć, witam wszystkich. Michał Dżery Jakowicz. Witam Cię, Dżery. Czołem panowie, witam wszystkich słuchaczy. Oraz ja, Szymon szymaś witamy witam również. Cóż, e... przyszedł czas na nowy film od Arego Astera, więc i nastał czas, kiedy musimy go w końcu zrecenzować, omówić, już się swoją drogą troszkę omawiamy na to nagranie. Ale nim przejdziemy do strictej recenzji Somar, poświęćmy jeszcze chwilę na oczekiwania i może przypomnijmy, jakie było nasze zdanie o poprzednim filmie tego reżysera. Ja w twoim podsumowaniu poprzedniego roku bodajże wymieniałem na równi Hereditary i ostatnią, znaczy ostatnią nową Suspirię jako dwa najlepsze horrory roku i to w zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o, o, chodzi o moje w ogóle oczekiwania wobec Somar, No ja, ja w ogóle jakby... Nie zakomałem, że ten film ma wejść do kina. Znaczy, ja nie śledzę za bardzo trailerów, jak po prostu, jak mi coś wpadnie w oko, no to, to, to wtedy się na tym skupię. Ale, ale nie wiem, nie przeglądam, nie mam jakiejś takiej, takiej zajawki, że, żeby właśnie być na bieżąco z filmowymi horrorami. Tylko w którymś momencie tak zobaczyłem: o, nowy film Astera. Wygląda mega ciekawie, idę do kina i będzie świetnie to były moje I poszedłeś jako pierwszy w ogóle z nas. No. nie, poszedłem po prostu ty jak tylko miałem taką możliwość, to, to, to mi się w sumie bardzo rzadko zdarza, ale po prostu jak, jak tylko zobaczyłem, że jego film, no to nie było dla mnie innej opcji niż w pierwszym możliwym terminie się na to wybrać. Mm -hmm. A ty Jackie? ja czekałem bardzo, no, raz, że ja również byłem zachwycony Hereditary bo nadal podtrzymuję po roku od seansu opinię, że to jest całościowo świetny film i naprawdę unikatowy horror, no i jak tylko usłyszałem, że Aster pojawi się już w tym roku z nowym filmem, bo to mnie trochę zaskoczyło, że w gruncie rzeczy dość szybko dostajemy ten drugi film tego twórcy, no to stwierdziłem, że oczywiście trzeba go zobaczyć w kinie, no i też jak tylko była możliwość to do kina trafiłem z pozytywnym, nie ukrywam, nastawieniem co do tego, co finalnie dostaniemy. Mm -hmm. No to u mnie było podobnie, czyli po prostu będąc fanem tego poprzedniego filmu chciałem zobaczyć i ten, przy czym właśnie nie do końca wiedziałem czego się spodziewać, no bo te trailery, zwiastuny, wszystkie materiały promocyjne pokazywały folk horror, nie? i to jest gatunek, który tak mi się wydawało, nie, że nie jest jakoś szczególnie obecny, no ale z drugiej strony mieliśmy tę wiedźmę, Zuse, nie wiem, Wakewood, Rytuał nie tak dawno temu, a znowu... Apostoła nie tak dawno temu. Tak, Apostoł właśnie, a no trochę wcześniej, w sumie dużo wcześniej The Wicker Man, czy Walerię i Tydzień Cudów i kilka innych takich produkcji. No i właśnie z jednej strony trzeba było się nastawiać na ten folk horror, bo widzieliśmy w trailerach ten kult, ale z drugiej strony no Aster, tak? Więc oczekiwałem też czegoś bardziej specyficznego, wyjątkowego, i w sumie to dostałem. Jeżeli chodzi o fabułę, to przypomnijmy naszym słuchaczom, iż no, w tym takim najogólniejszym zarysie jest ona dosyć prosta. Otóż grupa Amerykanów, szóstka przyjaciół, udaje się do Szwecji, by tam wziąć udział w pewnym pradawnym święcie ludowym i na miejscu nasi bohaterowie oczywiście odkrywają, że te wszystkie miejscowe rytuały w no, mają swoje drugie dno no i że y, nasza ekipa prawdopodobnie znajduje się w niebezpieczeństwie. Akcja, jak sugeruje już tytuł, toczy się w biały dzień, bo w sumie chyba tego nie powiedziałem, ale w Polsce ten film ma jeszcze podtytuł. To jest Midsommar w biały dzień. I rzeczywiście przez y, Prawie cały czas ekranowy, gdy już właśnie docieramy na to miejsce, docieramy do Helsingland, co jest swoją drogą no, rzeczywistą krainą w Szwecji. Tak, to jest prowincja. W środkowej Szwecji, położona w południowej części Norland. Norland to jest jakby takie województwo tam nad Zatoką Botnicką, i właśnie tam nasi bohaterowie mają wziąć udział w tych miejscowych rytuałach. Są one wyjątkowe, bo odbywają się raz na, na 9 lat, czy na jeszcze więcej. Nie, no tam 90. Sam motyw jest chyba taki, że one się odbywają co roku, natomiast tam jest jakaś specjalna impreza, która się odbywa raz na 90 lat, bo akurat w tym roku, no to przypada właśnie ta taka unikatowa impreza, no bo oni tam świętują teoretycznie co roku, tak by wynikało z toku filmu, jak tam mamy na przykład ten wątek tych majowych królewien i, i te zdjęcia mm -hmm. takie rok po roku, które pokazują. Znaczy tak, w sumie, bo Midsummer to jest święto, które się obchodzi do tej pory, tylko teraz no obchodzi się je tak w świecki sposób, no ale są zachowane właśnie niektóre elementy, czyli właśnie to tańczenie wokół tego pala majowego ozdobionego kwiatami i różne inne rzeczy. No w dużej mierze to jest teraz pretekst do picia alkoholu po prostu na świeżym powietrzu i no bawienia się właśnie, tańca, zabawy. Ale tutaj w tym filmie widzimy taką bardziej mistyczną stronę właśnie Somar, taką ludową, pradawną, stricte związaną z tradycją. No i właśnie to wszystko rozgrywa się w ten tytułowy Biały Dzień na takiej zielonej polanie zabudowanej, właśnie specjalnie na potrzeby tego festynu, festiwalu, tych obchodów różnymi drewnianymi konstrukcjami. No i powiedzcie mi, co sądzicie tak? w ogóle czy trafiło to do was czy was to wciągnęło bo to też jest film długi nie? który trwa ponad dwie godziny mhm. Znaczy pytasz czy cały film się podobał No ogólne wrażenia tak zaczęliśmy od czegoś potem nam się wyklaruje pewnie tak. tak to znaczy to mówi, że film był długi i ja będąc w kinie jakby odczuwałem to, że on jest długi bo czasem się zdarza tak, że oglądasz film i nie zauważasz tego upływu czasu. Że, że mo... Ja na, na przykład mam z Tarantino, że filmy Tarantino są zazwyczaj bardzo długie, ale ogląda się je tak, że, że ten upływ czasu w ogóle jest niezauważalny. Tutaj dla mnie był bardzo zauważalny, ale był cholernie przyjemny. Nie umiem wytłumaczyć tej różnicy, ale tutaj się jakby w tym filmie bardzo jest takie powolne tempo narracji. Bardzo niezwykły sposób budowania całej fabuły, chociaż pozornie bardzo zwykły. Ale przede wszystkim no, jest, jest, no, ten film jest, właśnie to, to jest ciekawe, bo ustalmy właśnie może to. Na początku to jest taki fajny punkt, o którym pewnie chcieliście mówić później, ale ja może od niego zacznę. To jest horror, bo często zdarza się opinia w internecie czy w ogóle wśród jakichś tam różnego rodzaju krytyków, że horrorem ten film nic nie jest. Jest horrorem i jest chyba najładniejszym horrorem, jaki widziałem w życiu. Hmm. No i y ja się w pełni z tobą zgodzę i się w sumie cieszę, że poruszyłeś od razu tak e, na początku tej naszej rozmowy wątek tego, e, czy Somer jest w ogóle horrorem, e, no bo faktycznie to jest z niezrozumiałych powodów e, bardzo często w różnego rodzaju opiniach ten wątek powraca e, i, i ludzie, nie wiem, sugerują, że to jest tak naprawdę dramat obyczajowy e, a, a nie horror co jest no, dla mnie niezrozumiałe, no bo ten, horror, ten film jest horrorem pełną gębą natomiast co też jest ciekawe z kolei to to, że mamy zupełnie inne odczucia przy okazji tego filmu, bo tak jak Szymas ty wspomniałeś, że on jest bardzo długi to ja wam powiem, że dawno nie miałem czegoś takiego, żebym w zasadzie w końcówce seansu, kiedy dochodzimy tak naprawdę do ostatnich sekwencji spodziewał się, że to będzie jeszcze trwało w tym sensie, że mi tak szybko upłynęło te prawie 2,5 godziny seansu, że byłem wręcz zaskoczony, że to już koniec, nie? Że, że nagle rozpoczynamy napisy końcowe i, i że dobrnęliśmy do końca, bo właśnie... Mm, nie miałem poczucia takiego, że, że wiecie, że te, to, to jest jakoś tam rozwleczone. Ja nawet przed seansem już słyszałem takie opinie, że ten film momentami jest wręcz męczący, że mamy właśnie bardzo długi, taki powolny rytuał i ja się trochę obawiałem, czy te ramy czasowe, na które się Aster zdecydował, które, no umówmy się w horrorze są nietypowe, no bo jednak horror to jest gatunek taki, który operuje raczej krótszą formą, w tym sensie, że to mamy raczej te filmy między tam 70 a 100 minut najczęściej. No tutaj pokusił się Aster o zdecydowanie dłuższą formę, a tak naprawdę z tego, co mówi o wersji reżyserskiej, która ma być dłuższa o jeszcze 30 minut, no to, to widać, że on w ogóle miał koncepcję chyba takiego prawdziwego horrorowego kolosa no ale mi ten no, seans naprawdę minął błyskawicznie i całościowo mimo, że, mimo tego, że bezpośrednio po seansie on zostawił mnie w takim poczuciu lekkiego rozdarcia bo z jednej strony tu pełna zgoda Paweł, ten film wygląda przecudownie i po prostu sama koncepcja, żeby zrobić horror, który się kręci w ten tytułowy polski biały dzień już jest czymś unikatowym, ale wypadło to rewelacyjnie moim zdaniem ale, no mówię, całościowo troszeczkę byłem rozdarty, natomiast odwrotnie niż w przypadku chociażby tegorocznego As, czyli drugiego filmu Jordana Pili To ja wam powiem, że im dalej od sensu, tym bardziej uważam, że ten film jest rewelacyjny. No dobra, no to jeżeli chodzi o tę długość, to ja stoję tak pomiędzy wami, bo mnie większość sensu zleciała bardzo szybko, ale miałem taki moment. Po, czy nie w połowie tak? W, pod koniec chyba pierwszej godziny, czy na początku drugiej, gdzie się zacząłem zastanawiać, jak to będzie z tym tempem dalej, ale to jakoś mi szczególnie przeszkadzało, bo warto też zaznaczyć, że cały seans otwiera jeszcze jedna sekwencja, i to, i to też stosunkowo długa, bo trwająca chyba ponad 20 minut a mianowicie historia Danii, czyli naszej głównej bohaterki. Historia dziewczyny, która w dość nieprzyjemnych okolicznościach straciła swoich rodziców i swoją siostrę. Została no, niejako osierocona, przy czym już jest pełnoletnia, jest studentką psychologii, no ale przeżyła to strasznie i zresztą ten jej żal, to jej radzenie sobie z tą traumą jest też w pewnym sensie tematem tego filmu. Potem i następnie przez około 40 minut no poznajemy to nasze hel Land, poznajemy tę miejscową społeczność, naszych nie wiem, lokalsów, zostajemy wprowadzeni w funkcjonowanie tego całego świata w takie codzienne obrządki, wspólne posiłki i tym podobne rzeczy. I dopiero właśnie po godzinie następuje pierwsza taka stricte no, nieprzyjemna rzecz związana z tym kultem. No a potem już, może to nie wygląda tak, że ten film eskaluje, tak, że potem już jest z minuty na minutę coraz gorzej, ale powoli dochodzą te kolejne niepokojące elementy, aż w końcu no właśnie rzeczywiście dochodzi do eskalacji i dzieją się rzeczy naprawdę złe. Tak, Mówicie o tej jasności. To jest właśnie niesamowite, że po tym pierwszym filmie, który jednak był dość mroczny, nie rozgrywał się w dużej mierze w ciemnych wnętrzach i w nocy, teraz stawiamy na absolutną jasność i też, co to jest niezwykle ciekawe, że my w tym filmie nie widzimy słońca. Nie widzimy właśnie ujęć słońca, widzimy po prostu prześwietloną przestrzeń. I to naprawdę prześwietloną momentami. Ja nawet chyba wam się skarżyłem na priwie Jeremu, na pewno, że po wyjściu z kinami autentycznie migreny od tej jasności, przez te dwie godziny mnie głowa rozbolała. i gdy potem wyszedłem w ciemną noc, to ten ból się jeszcze nasilił. No Przy czym no to mój organizm tak akurat zareagował po prostu po całym dniu, po nocnym seansie, bo w trakcie wizyty w kinie, no ja byłem też zachwycony tym, jak to wszystko wygląda. I zgubiłem wątek. A, wspomnieliście o tym, czy to jest horror. No właśnie, to jest ciekawa kwestia, że ludzie z tym tak polemizują, ale do pewnego stopnia rozumiem. To, że taka stygmatyzacja całkowita może komuś nie pasować, bo to jest horror, który traktuje jednak o wielu różnych kwestiach, a niekoniecznie stoi tylko straszeniem. Nie? To nie jest film, który tylko ma nas straszyć, ale też właśnie opowiada o, o rodzinie, o związkach, o rozstaniu, też o tym kulcie, ale jednak ten kult jest trochę w tle mimo wszystko. Jak ten film się kończy, to rozważamy raczej na inne tematy, a niekoniecznie na temat tego, jak sekta na przykład żeguje na osobie w potrzebie czy coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak to w waszym przypadku było. Mhm. Znaczy w, w ogóle ciekawą rzecz można zauważyć, przynajmniej ja nie zauważyłem, znaczy, a, dobra, to głupio teraz już miało. E, zacznę inaczej. E, mhm. Ciekawą rzeczą jest to, że w kontekście herditery bardzo często czy w zasadzie zupełnie określało się ten film jako post-horror. Czy spotkaliście się mm -hmm. z określeniem post-horroru w przypadku Midsommar? Nie. nie. Właśnie tutaj już mówi się, że to nie jest horror. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Hmm. Znaczy, no, ja, ja tak naprawdę nie wiem, z czego to y, wynika, to, to taka niechęć do nazywania tego filmu horrorem. dlatego Jerry, że Jerry, ale no, ja wiem, dlaczego no? nie nazywają go post-horrorem, bo my to bardzo krytykowaliśmy w podcaście, gdy... I, <laughs> i nie wiem, czy teraz uważają. No, możliwe, tak. chyba, Te... chyba troszkę moda na postworzenę, po prostu na to określenie z, no, zmalała. No mam nadzieję, na dzieci tak, to tak moda. <grym> no i ja tu, tu pod tym się akurat na pewno mogę podpisać. Natomiast tutaj ja z jednej strony absolutnie się z Tobą zgadzam, Szymas, że ten film nie, nie stoi jakby stricte grozą, czy straszeniem, tylko, że to nie czyni go obyczajówką, tylko mhm. to jest mhm. nadal horror, wiesz, no umówmy się, że wiele horrorów tych nieco ambitniejszych, tak naprawdę za pomocą kina gatunku opowiada Historię na różne tematy. No przecież Hereditary, chociażby wspomnianego i omawianego cały czas tutaj przez nas Astera jako twórcy, przecież też było w dużej mierze filmem o rodzinie, o jakby pewnej, pewnej walce to może złe słowo, ale o takiej niemożności kontaktu pomiędzy pokoleniami na przykład i tak dalej, i tak dalej. No, tam, była, tam były poruszane bardzo różne tematy, przy czym oczywiście to było doprawione pewnie dużo mocniejszym horrorem niż w przypadku Midsommar. Natomiast czy, czy warstwą taką horrorową rozumianą tak potoczyście, wiecie krew, jakieś demony, okultyzm i tak dalej, i tak dalej, przy czym też mnie to dziwi, że w przypadku Hereditary gdzie część publiczności się mocno podzieliła uważając, że pierwsza połowa filmu jest rewelacyjna, druga to jest taka kicha typowo horrorowa, gdzie tak naprawdę Midsommar w dużej mierze jest Zbudowany bardziej spójnie. W tym sensie, że właśnie nie widać takiego, tej zmiany tonacji, na którą wiele osób narzekało w Hereditary. Mhm. I tam było słychać głosy, lepiej by było, jakby ten film był utrzymany w jednej spójnej tonacji. Teraz dostajemy film w jednej spójnej tonacji i teraz z kolei słyszymy, że to nie jest horror. Co, co mówię? No jest... Dla mnie osobiście jako osoby, która trochę w horrorach siedzi, bądź co bądź, dziwne i niezrozumiałe, bo ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jednak cały czas mainstreamowo horror to jest postrzegane jako po prostu, nie wiem, krew i flaki, no ale nawet z tej perspektywy, no to można powiedzieć, że to jest horror. Zresztą, ba, ja w jednej z głupszych recenzji, które widziałem w kontekście tego filmu, widziałem zdanie takie, że na przykład Wicker Man jest doskonałym horrorem, w przeciwieństwie do Midsommar, które horrorem nie jest wcale. No wiecie, no, umówmy się, że folk horror jako w ogóle podgatunek horroru, jako konwencja, to w ogóle jest specyficzny rodzaj horroru, który bardzo często nie stoi taką klasycznie rozumianą grozą, właśnie epatowaniem, nie wiem, jakąś brutalnością, jakimiś itd itd., no bo przecież folk horror w, w dużej mierze ze swojej istoty rzeczy tak naprawdę opowiada o czymś innym. On skupia się właśnie na y, y, takim pierwotnym horrorze, czy y, jakimś, jakichś tam kultach y, pogańskich, czy innych, y, które y, często doprowadzają Swój, swoje nie wiem, funkcjonowanie, to swoje kultywowanie do jakichś tam nie wiem, granic, które, których normalne społeczeństwo już obecnie nie akceptuje. Nie? Więc no nie wiem, no, całościowo to mówię, to dla mnie jest takie dziwne, dziwna dyskusja w ogóle. Hmm. No dobrze, to może zatrzymajmy się na moment właśnie przy tych dwóch rzeczach. Przy grozie w mitzomach i przy tym wątku na relacji międzyludzkiej. Może, żeby tak to jakoś uogólnić. Od czego byśmy chcieli zacząć? Ja w ogóle... Nie wiem, czy to ma związek z tym, co, o, o co pytasz, ale chciałbym wrócić do tego samego początku filmu. Mm -hmm. który, On w ogóle jest taki, że on może troszkę przypominać właśnie Hereditary swoim klimatem. ta Taka pierwsza, krótka część. I nie wiem, czy mieliście w ogóle też takie odczucie, bo film w zasadzie zaczynał się... Zresztą przez, przez cały film może troszkę operował tym takim wątkiem wziętym jakby z komedii amerykańskich, tej grupy kolegów, którzy jadą sobie na road trip, mhm. ale jest to połączone tam z jedną z najbardziej takich, znaczy To nie jest może scena, która klasyfikuje się czysto jako horror, tylko jako coś takiego przerażającego. I to jest jedna z najbardziej chyba powalonych scen, jakie widziałem. Znaczy, czy w zasadzie sekwencja. Eee, tu troszkę wejdę w spoilery, ale chodzi właśnie o to... Eee, no to jest pierwsze 15 minut. Z, tak, o te pierwsze 15, godzinę, więc... 15 minut czy, czy pół godziny, w których dowiadujemy się, co się stało z rodziną Dani. I, a przede wszystkim jej reakcja na to. Jak te, te jakby dwie sceny zobaczyłem, to ja już w kinie po prostu byłem spocony. To naprawdę to było coś tak, nie wiem, realistycznie, naturalistycznie brutalnego i uderzającego w widza, że, że no w tamtym momencie to już pomyślałem ok, ten film to będzie po prostu taki aster, jakiego się spodziewałem. Czyli, że, że będę czuwał przyjemność z czegoś, co jest tak szalenie nieprzyjemne, jak się tylko da. Mm -hmm. i tutaj też właśnie łączą się te dwie rzeczy bo z jednej strony pojawia się ten wątek utraconej rodziny i to właśnie to jest taka strata totalna bo Dani nagle zostaje sama na świecie a dodatkowo wiemy, że w związku z Christianem, który niekoniecznie jest zadowolony z tego związku który tak naprawdę chciałby od niej odejść, ale no, na skutek właśnie tego co się wydarzyło tej jej życiowej tragedii no podtrzymuje ten związek przy życiu, ale właśnie no to, to nie jest tak, że ten związek jest toksyczny, ale absolutnie nie jest stabilny. On tak istnieje, bo istnieje, tak trochę siłą rozpędu, siłą przyzwyczajeń i to jeszcze potęguje ten dramat naszej dziewczyny, ale zarazem to jest właśnie nakręcone tak, i że pomimo, iż jest to, no może nienaturalna śmierć, tak, no bo jednak ktoś do niej doprowadził, ale jednak, no odbieramy to jako właśnie coś Przerażającego nie po prostu fakt podany, czy scenę tylko dramatyczną, ale jako coś, co trochę mrozi krew w żyłach. Znaczy, bo ja Wam powiem, że to mrozi krew w żyłach na bardzo wielu poziomach, bo według mnie ten początek, te pierwsze 20-30 minut, to ja nie wiem w ogóle, czy to nie jest moja ulubiona część tego filmu. Mm -hmm. Bo w tym segmencie przede wszystkim widać, jak rewelacyjnym reżyserem, jak pomysłowym filmowcem jest Aster. Bo nie dość, że to jest wszystko upiorne, jakby wiecie, no samo to, jak ta sekwencja jest przecież zaprezentowana w takim jednym Jednym, wydaje mi się, że udawanym, ale takim ujęciu, wiecie, które ma sprawiać wrażenie, że to jest jedno długie ujęcie, gdzie mhm. my przechodzimy przez cały ten dom, ale też zwróćcie uwagę na te wszystkie sceny towarzyszące, no przecież na przykład sama ta rozmowa telefoniczna Dani z Christianem, ta, mhm. ta pierwsza, kiedy ona do niego dzwoni i kiedy tak naprawdę ona zajmuje cały kadr, gdzie my widzimy jej emocje i słyszymy całą tą rozmowę i później mamy jej jeszcze kontrapunkt w postaci tej rozmowy tych kumpli, to, to wszystko tak kapitalnie ustawia te figury na szachownicy, ja bym powiedział, że naprawdę no, te pierwsze 30 minut to jest dla mnie czapki z głów. Pod kątem poziomu emocji, pod kątem od razu zaangażowania widza, pod kątem właśnie foreshadowingu, bo my tutaj przecież tak naprawdę z perspektywy tego, co dostajemy później, to już pomijam to, tę planszę otwierającą, gdzie mamy taki ten rysunek, gdzie mamy zaprezentowane jakieś tam różne dziwne rytuały na takim papierze, który się okazuje, czy na jakimś tam suknie chyba, czy, czy płótnie, mhm. który tak naprawdę z perspektywy całego filmu okazuje się no, jednym wielkim spoilerem prawie, z czy, czy zapowiedzią. Tak, streszczeniem tego, co, co dostaniemy później, ale to trwa ułamek tam sekundy i, i, i nikt na to nie zwraca uwagi, ale właśnie przez te pierwsze 20 minut to ile tu mamy wątków, nie? kiedy mamy rozpisanie relacji na linii Dani-Christian, gdzie mamy rozpisanie relacji wewnątrz tej grupy chłopaków, pewnego jakiegoś konfliktu potencjalnego związanego z tą pracą doktorską z, tych, z tym ich zainteresowania antropologią. Mamy niesamowicie ciekawie, wydaje mi się, też poprowadzony wątek na linii na przykład Pele Danii, który też jest przecież zasygnalizowany już na, na tak wczesnym etapie tego filmu, który mm -hmm. no jakby Później ma określone reperkusje i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę, dla mnie te pierwsze 30 minut to nie dość, że siedziałem jak na szpilkach, to uważam, że to jest wybitna filmowa robota. Wiesz co, wspom wspomniałeś wcześniej o tej recenzji, która tak cię wkurzyła i przez ciebie też ją zobaczyłem i też się strasznie wkurzam. Nie będę mówił jaka, ale jest tam takie Osoba, która tam recenzję mówi, wspomina o tym, że ten film można by streścić w dwie minuty, żeby miał więcej sensu. Ja mam wrażenie, że to pierwsze pół godziny to jest w ogóle materiał, z którego Aster mógłby w ogóle już nakręcić po prostu normalny pełnometrażowy film. To jest jakby, mm -hmm, jakby tak, to samo w sobie tak genialna i przerażająca historia, że, że właśnie... Ma, ma się wrażenie obcowania z czymś, co z jednej strony mogło być o wiele dłuższe, ale w formie, w jakiej jest zaprezentowane jest idealne. I dla mnie scena, w której Dani płacze właśnie bodajże na kolanach tego e, chłopaka, który tak Pistany. w zasadzie jest z nią trochę z litości. I ona płacze w tak, taki, taki sposób, że słychać wręcz jak harczy coś w gardle, w taki brzydki sposób. Nie? Że to już nie jest płacz jakiś filmowy, taki taki nawet bardzo dobrze odegrany, ma się wrażenie, że, że, że to się naprawdę wydobywa gdzieś z jakiejś głębiej trzeźwi. No to była scena, na której ja, ja się po prostu czułem już taki fizyczny dyskomfort, że, że tak bardzo działało to na moje emocje. No Dla mnie to było mm -hmm. niesamowite. No i właśnie mamy straszne zagęszczenie tutaj informacji i taką właśnie niezwykłą ekspozycję, strasznie gęstą, ale zarazem niepodawaną na talerzu. Nie? To nie jest tak, że ktoś nam wykłada tutaj właśnie kto jest kim w tym świecie, czy co i dlaczego tutaj się wydarza, tylko to wszystko po prostu odczytujemy z tych gestów, z tych min, z tych przejść kamery. Właśnie ten film bardzo gra emocjami już tutaj na tym etapie a potem przechodzimy właśnie do tej naszej nowej przestrzeni i właśnie, z jednej strony mamy... Przestrzeń jasną, otwartą, zieloną, piękną w pewnym sensie, ale zarazem wiemy, że niebezpieczną. I cały czas, ty wspomniał się o tym dyskomforcie, już nawet fizycznym, ten dyskomfort się utrzymuje, ja mam wrażenie, przez cały seans. To jest niezwykłe, że Micsomar jest na tyle niepokojące że praktycznie właśnie od tej sceny otwarcia my czujemy, że coś nie gra, że to coś, co się tutaj zaraz wydarzy i po tym przyjeździe mamy ten sam schemat i my się teoretycznie przyzwyczajamy do tego niepokoju w którymś momencie, nie? To nie jest tak, że my się tam jakoś pocimy, kręcimy, nie wiem, już musimy wyjść do toalety w którymś momencie. Nie, my się przyzwyczajamy do tego niepokoju, bo jest tak wszechobecny w tym świecie przedstawionym, że staje się normą, ale cały czas powoduje ten lekki dyskomfort i mamy takie trochę interwały, nie? Że on trochę skacze, opada, skacze, opada no i pod koniec już skacze trochę mocniej. I jeszcze co do tego horroru, to właśnie niezwykle ciekawe jest to, że nasi bohaterowie, to jest Josh i Christian, ta dwójka badaczy naszych naukowców, doktorantów, niby studiuje antropologię. I cały ten film wykorzystuje bardzo mocno schemat działania antropologa, tak, czyli wkroczenie w świat nieznany i Bycie albo obserwatorem, albo uczestnikiem tak? danych wydarzeń, żeby je jakoś zrozumieć. I kurczę, no. To jest w ogóle coś, co jest częste w horrorze. Nie wiem, przecież u Krafta też to jest niezwykle częste i w ogóle w naszej ulubionej konwencji, że ktoś wkracza w jakiś taki niebezpieczny, nieznany mu świat, świat, którego nie może zrozumieć też często i ma go poznawać. I to tutaj jest niejako tak jeszcze podkreślone do kwadratu tym, że nasi bohaterowie chcą napisać pracę naukową na temat tej wioski wiesz co, dla mnie w ogóle świetne jest w tym filmie aktorstwo. Znaczy to te, troszkę też przeskakuje mhm. do innego wątku, ale strasznie podobało mi się to, jak oni odgrywali właśnie osoby, które czują taki właśnie dyskomfort związany z tym, że nie do końca wiedzą jak się zachować. Była tam taka naprawdę bardzo udana, bardzo malownicza scena, gdzie, nie pamiętam już szczerze <ścjalnie> mówiąc jak ona dokładnie wyglądała, ale wszyscy siedzieli przy stole, o dziwnym kształcie, bardzo duża ilość ludzi. Wszyscy wiedzieli, co mają robić poza tą grupką przybyszy. I po prostu miałem wrażenie, że gdybym ja siedział przy tym stole razem z nimi, to zachowywałbym się dokładnie tak samo jak oni. Że tak nie, nie bardzo wiedzieli, co zrobić z rękami i po prostu gapili się na, na, w taki, taki wręcz bezczelny sposób ludzi, którzy obsują z czymś dla siebie takim zupełnie innym i, i fascynującym. Mm, ale właśnie to to jest takie... Y tak jak powiedziałeś, nie, no bo z jednej strony to jest normalne, tak? Nie wiemy, jak się zachować, więc obserwujemy otoczenie i naśladujemy, papugujemy, yy, przystosowujemy się, ale z drugiej strony to jest takie zachowanie, yy, które trochę irytuje, trochę wkurza, trochę jest takie też yy, zwierzęce, nie? Właśnie nienaturalne, mechaniczne. Yy, nie wiem, jak to teraz ugryźć nawet tak yy, słownie, yy, ale yy, no, to uderza strasznie też w odbiorcę i pokazuje nam strasznie mocno, że ta nasza ekipa nie pasuje do tego świata, że jest po prostu. Po prostu tymi właśnie badaczami, czy po prostu ciekawskimi jednostkami spoza, i w ich zachowaniu też potem mieszają się z jednej strony fascynacja, z drugiej strony przerażenie. Tak? No teraz użyłem już takich mocnych terminów, to wiadomo, ma różne natężenie, to tam skala skacze w jedną i w drugą stronę, ale to też właśnie bardzo płynnie przechodzimy od jednego stanu do drugiego. No i może właśnie w ogóle skupmy się na chwilę na tych postaciach. Główną, Ale wiesz to, wiesz mhm. to po, po, tylko z, z, jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj a propos tego poczucia niesamowitości, o którym ty mówisz, bo dla mnie ciekawe w, w konstrukcji tego filmu jest to, że w zasadzie od momentu, kiedy to, to poczucie takiej niesamowitości, zetknięcia się z czymś kompletnie nieznanym pierwszy raz jakby jest nam niejako sprezentowane, czy doznajemy tego uczucia, kiedy oni się tam pojawiają w tej wspólnocie. To ciekawe w kontekście tego konkretnego filmu jest to, że mi ono towarzyszyło w zasadzie do samego końca. że Ja miałem trochę takie poczucie, że tu Konstrukcyjnie, w kontekście horroru, to jest o tyle interesujące, że przeważnie mamy w horrorach tak, że nawet jeżeli właśnie pojawia się ten przybysz z zewnątrz, który, nie wiem, pojawia się właśnie jakiejś wspólnocie, co w folk horrorze jest właśnie bardzo częste, gdzie mamy tego człowieka z zewnątrz, czy, czy tak jak wspomniałeś, Olaf Krafta, no to my stopniowo razem z nim poznajemy prawa rządzące tym światem i gdzieś tam w finale tej historii następuje takie albo eskalacja i przesiada. Zielenie, albo jakieś takie nie wiem swoiste katarzis, które e, pozwala nam e, zrozumieć <śmiech> jakby to, to, czego doświadczyliśmy. A tutaj e, Aster mam wrażenie, że w ogóle odpuścił to sobie, że w zasadzie my do samego końca zostajemy w tym poczuciu niesamowitości i niezrozumienia tego, z czym tak naprawdę obcujemy, co jest jeszcze dodatkowo podkreślone, że w zasadzie tutaj od samego początku mamy tropy sugerujące, że te postaci są mniej lub bardziej świadomo, w mniej lub bardziej świadomy sposób odurzone jakimiś tam substancjami, narkotykami czy czymkolwiek innym i to od któregoś momentu to w ogóle też jakby jeszcze potęgowało to poczucie właśnie niesamowitości i grozy takiej narastającej, nie? Że, czy, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest właśnie, nie wiem, jakiś zły trip po, po dragach, nie? Mm -hmm. No bo właśnie to ciągłe przebywanie pod wpływem narkotyków wywołuje dezorientację u bohaterów, ale przez to i u widza, bo widz też jest tym obcym, też jest tym antropologiem, który wkracza w ten świat i właśnie widzi go oczami naszych bohaterów. Nie właśnie nie spogląda od drugiej strony, nie widzi tego od kuchni, od, z punktu widzenia kultu, tylko właśnie jesteśmy równie zagubieni co nasi bohaterowie. I tymi bohaterami są, tak jak wspomnieliśmy, Dani, w tej roli Florence Pugh i Florence Pugh jest aktorką, która w ogóle wyszła nagle na salony, w sensie pojawiła się przynajmniej dla mnie, tak, jak gdyby znikąd, a w tym roku już widziałem dwa filmy z nią, w obu filmach zagrała doskonale i dodatkowo ten drugi to była no, bardziej komedia tak naprawdę, komedia sportowa trochę i no, jednocześnie też dramat na ringu z rodziną, film w ogóle z Derokiem. Więc wiecie, no, ja nie wiem jakim cudem do tego doszło, że w jednym roku dwie takie produkcje z nią się ukazały, ale właśnie w obu była niesamowita i też zagrała w wielu innych produkcjach, które jakoś tam miałem na celowniku w różnych właśnie dramatach i tego typu rzeczach. No i już na przyszłe lata też ma zaplanowaną karierę z tego co widziałem, teraz właśnie podpisał mowę z Marvelem przecież niedawno, o czym się dowiedzieliśmy jakiś czas temu mamy właśnie Dani, która jest załamana po tej utracie rodziny, jest osamotniona tak totalnie no i jest trochę skazana na naszego Christiana Christian natomiast w tej roli Jack Raynor no to właśnie chłopak, który no Jakoś się tam troszczy o tę swoją dziewczynę, ale zarazem no, nie jest zadowolony z tego, jak ten związek wygląda. Chce ją opuścić. Potem w związku z tą całą tragedią, właśnie z litości z nią zostaje i potem właśnie tą siłą rozpędu ten związek roś sobie trwa. Mamy Pelego, czyli właśnie Szweda, który wyjechał do Stanów na studia i teraz zaprosił całą tę naszą ekipę do siebie na obchody właśnie naszego Horgasm. Mamy Josza, który jest antropologiem i właśnie dla niego ta praca naukowa to jest najważniejsza rzecz w życiu. On się też od zawsze, znaczy od zawsze, no od jakiegoś tam czasu się fascynuje obchodami właśnie tego święta przesilenia, nocy świętojańskiej i dlatego jest no, zachwycony tą możliwością przyglądania się rytuałom, właśnie takim niedostępnym też zwykłym śmiertelnikom, to znaczy no, przeciętnym jednostkom przyglądania się im tak na żywo. Mamy Marka, który jest takim trochę błaznem w tej ekipie. Zresztą też on jest symbolicznie przedstawiany jako błazen w ramach tego foreshadowingu. Jest chłopaczkiem, który sobie po prostu jedzie na wakacje, na urlop. Ma zamiar właśnie potestować jakieś narkotyki, no, doświadczyć seksu z miejscowymi dziewczynami i to jest tak naprawdę cały cel jego życia w danym momencie. No i mamy tam inne postacie, ale one są już trochę po prostu, mniej ważne ta nasza szóstka to jest jak gdyby no, ten pierwszy plan w dużej mierze. No i co powiecie o nich? Ciekawostka w ogóle dla mnie jest taka, że gość garający Josha, czyli William Jackson Harper, mhm. ma 39 lat. To jest w ogóle ciekawe, bo w filmie ma wrażenie no, no gra doktoranta, prawda? Mhm. Czyli można podejrzewać, że no nie wiem, może robisz doktora tak samo długo jak Szymas, ale... <laughs> No, gra tutaj, tak powiedzmy, lekko z 10 lat młodszą osobę i nie wiem, czy w ogóle kojarzycie tego aktora. Ja go kojarzę z jednej produkcji, co mi się generalnie rzadko zdarza, żebym kogoś kojarzył, z Dobrego Miejsca, mm -hmm. gdzie zresztą też miał bardzo fajną rolę. To, to Fajna komedia z Netflixa. Bardzo, bardzo polecam. No i to wszystko, co chciałem o nim powiedzieć a o całej naszej grupie, bo to właśnie ty chyba wspomniałeś, że oni są jak taka ekipa, co właśnie udaje się na tripa tam po Europie czy coś takiego, nie? Mm -hmm. Jak tak, taka tak, tak. radosna jest... ekipa i do tego jeszcze, przecież Florence jest właśnie jak takie jak taki balast niepotrzebny, nie? I to jest właśnie o tyle ciekawe, że z jednej strony mamy wątek tych kolegów, którzy jadą się naćpać i za przeproszeniem, dobra, no może nie będę używał tego słowa, no, uprawiać seks, a z drugiej strony mamy Mamy trochę taki Ruchać? typowy schemat. No o tym myślałem. Ale z drugiej <grym> strony to jest taki typowy schemat komedii romantycznej, gdzie mamy jakąś parę, tak, Christiana i Dani, ale my wiemy od początku, że oni nie mają się ku sobie, tak? Że to się musi rozpaść i że jedna z tych osób musi się zakochać w kimś innym że to będzie ten prawdopodobnie lepszy wybór, nie? bo ktoś się będzie o nią lepiej troszczył i tak dalej. Bardzo. Dobrze jest jakby skonstruowana cała ta właśnie paczka znajomych. Yy, dlatego, że nikt z nich tak naprawdę nie jest do końca sympatyczną osobą. Nie? Nawet mhm. Dani, która gra tutaj jakby główną rolę yy, i w zasadzie nie jest częścią paczki, yy, <śmiech> nie jest jakoś... Znaczy ona, ona jest ona po prostu gra cudownie. I ja byłem zachwycony tą rolą. No, no, no fantastycznie się po prostu na nią patrzyło, ale jej rola była tak pełna takich... Yy, Ciężkich dramatycznych scen, że ciężko ją odbierać jako jakąś. Tak naprawdę. Nie wiem, ja wiem takie czuć taką bohaterkę, z którą ma się ochotę utożsamiać, powiedzmy, czy jakoś tak wejść w jej postać bardzo, dlatego że to zbyt traumatyczne byłoby zbyt traumatyczne doświadczenie. Ale każdy z nich ma, ma w sobie coś takiego, co z jednej strony, nie wiem, jest jakimś takim jego wyróżnikiem, co, co może się kojarzy z tymi komediami właśnie takimi e, amerykańskimi o przygodach właśnie studentów, którzy gdzieś tam no, e, była taka na przykład... Albo ze Slasherem. Albo ze Slasherem, <grym> tak, bo Slasherem to jest faktycznie ten sam motyw, czyli no, no, no, to taka grupa osób, które, z których każda musi mieć jakiś taki swój wyróżnik. Każda z nich ma coś takiego, ale żadna z tych osób nie jest do końca takim fajnym bohaterem. Nie? Każdy, każdy ma coś takiego nieprzyjemnego w sobie. Nie wiem, czy też to tak odbieracie. Mhm. Mm bo te wszystkie te relacje są takie pasywno-agresywne, nie? No bo przecież Dani i Christian. Z jednej strony, Krystian właśnie no boi się zerwać tak, nie chce podejmować tego kroku tak, właśnie jest taki bierny. Z drugiej strony, no szkoda mu jej, Dani właśnie z jednej strony, no pragnie tej bliskości, po prostu potrzebuje tego i też trochę się z tym miota, ale zarazem cały czas no ma poczucie winy, tak, że wymaga od niego za wiele, że właśnie że może nie powinna się zachowywać się zachowuje, nie wiem, Pele i Christian, z jednej strony koledzy, ale z drugiej strony gdy przychodzi co do czego, no to nagle tak właśnie żerują trochę na sobie nawzajem, sobie rzucają kłody pod nogi i się zamieniają w takie straszne wyrodoty. Mark jest tym takim naszym błaznem i z jednej strony właśnie sympatycznie, tak spoko mamy takiego naszego śmieszka w ekipie, ale z drugiej strony, czy ktoś się nim tutaj przejmuje, czy ktoś zwraca na niego większą uwagę? Nie, on jest właśnie takim śmieszkiem z nawet wśród swoich tutaj kreślę cudzysłów przyjaciół. I do tego jest Pelek, który, no jak wiemy, też ma twoje za uszami i ma no, pewne plany względem całej naszej paczki. No i tutaj tak naprawdę nie ma żadnych takich te pozytywnych postaci i pozytywnych relacji między nimi. To wszystko jest gdyby mi nieśmieszyte. Ale to moim zdaniem jest bardzo celowo i bardzo dobrze no tak, właśnie tak. nakreślone. nie Bo tutaj zwróć, zwróćcie uwagę, że tak naprawdę to wszystko potęguje też jakby takie poczucie dyskomfortu widza, no bo zasadniczo je, przecież w takim klasycznym horrorze jest tak, że mamy jakiegoś protagonistę, z którym możemy się identyfikować, którym możemy kibicować, nie? I tutaj z jednej strony oczywiście postać Dani jest taką postacią, za którą my będziemy trzymać kciuki i będziemy chcieli, żeby gdzieś tam jej się udało z tego całego z tej całej matni wyplątać, ale ja się zgadzam z tym, co ty Paweł wspomniałeś, że ona nie jest jakby też jednoznacznie sympatyczną postacią, czy ona jest trudna do polubienia, mhm. nie? Bo, bo z jednej strony no przez i kunszt aktorski i przez to, jak scenariusz to, to wszystko nam prezentuje, to my jesteśmy świetnie w stanie zrozumieć te emocje, ale to wcale nie powoduje, że łatwiej jest to nam zaakceptować, nie, no bo to jest jednak osoba mocno jakby tak nabuzowana tymi emocjami no i umówmy się, że w takiej sytuacji naprawdę łatwo o konflikt zresztą to jest taka drobna scena, która mnie osobiście dosyć rozbawiła, bo to taki żart wśród moich znajomych też często powtarzany że studiujesz psychologię a czyli to, to oznacza, że mam problemy ze sobą, mhm. co, co też jakby podkreśla właśnie to jej takie zagubienie w tej, tej rzeczywistości także moim zdaniem to, to bardzo fajnie tutaj to jest kolejny element, który buduje nam to, to, tę niesamowitość taką w całym tym świecie przedstawionym. Mhm. I właśnie dobrze też o tym, że o tym wspomnieliście, bo ja wręcz miałem taki moment w filmie, kiedy byłem trochę po stronie Christiana, powiem wam. Bo tak czułem, że ta sytuacja jednak jest dla niego też tak obciążająca, że no też, co on ma zrobić w tej sytuacji. Nie to nie jest tak po prostu, że on jest, nie wiem, zaproszeniem dupkiem, bo tak, nie? że jest właśnie takim typowym chłopaczkiem z jakiegoś American Pie, tylko no, on też jest postawiony w bardzo nieprzyjemnej trudnej sytuacji. I w gruncie rzeczy ja też byłem trochę rozdarty. Potem mi się trochę to powiedzmy bardziej wyklarowało, ale właśnie w połowie sensu tak nie wiedziałem po której stronie stanąć i właśnie z jednej strony mamy ten związek, z drugiej strony bardzo silną symbolikę rodziny, bo no właśnie to też jest w dużej mierze film o rodzinie. Z jednej strony mamy Dani, która traci całą swoją rodzinę po prostu w mnieniu oka. Więc mamy tę rodzinę jako pokrewieństwo genetyczne. Ale mamy też tę rodzinę taką po prostu metaforyczną, jako jakiś tam twór społeczny, czyli przykładowo ten nasz, tę naszą paczkę przyjaciół. Mamy ten zaczątek potencjalnej rodziny, czyli ten czteroletni związek, który jednak nie ma mocnych fundamentów i powoli się go spada, I mamy rodzinę jako właśnie ten taki twór w postaci naszego kultu naszej no nie chcę być sektem, bo to wspólnoty. Też, tak mhm. naszej wspólnoty o dobre słowo dziękuję i do tego właśnie my trochę też lawirujemy, płynnie przechodzimy od jednej właściwie co do słów rodziny do drugiej i widzimy tak naprawdę jak definicja w ogóle czegoś takiego jak rodzina też jest płynna Kolejna właśnie świetna rzecz i coś, czego w horrorze no, niekoniecznie byśmy się spodziewali, myślę. Ale to jest pewnie element, który powoduje, że właśnie dla wielu osób ten film jest bardziej dramatem, nie? bo tutaj umówmy się, że ta tematyka właśnie z jednej strony tego rozpadu związku, czy w ogóle związków damsko-męskich, bo można powiedzieć, że to się nie ogranicza dosyć szybko tylko i wyłącznie do relacji Dani i Christian, tylko to mhm. jest dalej też jakby rozwijane czy w zestawieniu z tą parą Brytyjczyków, czy w zestawieniu z tym, co się dzieje w tej Wspólnocie, ale z drugiej strony, cały ten wątek rodziny to jest też dla mnie szalenie ciekawa rzecz, dlatego że nie wiem, czy mieliście poczucie, że to jest w ogóle świetnie zaprezentowany taki mechanizm psychologiczny wejścia w jakąkolwiek wspólnotę. Bo ja bym, ja celowo, jakby użyłem takiego sformułowania, wspólnota, że wiecie, że ja odnoszę wrażenie, że często jest tak, że nie wiem u młodych ludzi, czy w ogóle u, nie wiem, u ludzi samotnych albo u ludzi z problemami, jest tak, że łatwo taką osobę jest relatywnie, brzydkie słowo, zmanipulować do, do, do wejścia do jakiegoś takiego mniej lub bardziej zakrętego kręgu właśnie na zasadzie takiej, że nie wiem, czuje się jej samotny. Coś, czego potrzebuje tak, i w ten tak, sposób znie... od siebie uzależnimy. Tak, do, dokładnie tak, nie, że po prostu nagle ta taka postać czy osoba, która nie wiem, szuka właśnie, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje ciepła, potrzebuje y, móc się komuś wygadać i tak dalej, i tak dalej, to y będzie podejmowała takie kroki, żeby to uzyskać nawet jak to będzie się wydawało kompletnie nieracjonalne, no bo umówmy się, że przecież to co widzimy tam w tej Szwecji, no to z punktu widzenia norm społecznych jest daleko poza tym co obecne społeczeństwo dopuszcza, a mimo to jakby ustami różnych postaci to jest właśnie prezentowane jako coś co jest okej, okay. no bo przecież funkcjonujemy tutaj, zobacz jak nam się dobrze żyje ile my ci jesteśmy w stanie dać i to jest moim zdaniem rewelacyjnie jakby skontrowane, ale właśnie tak horrorowo skontrowane z tym, że z jednej strony mamy tę obietnicę tego, że przyłąd się i będzie super, z tym jak bardzo to jest chora sytuacja. Mm -hmm. Nie mieliście takiego poczucia? No tak, mieliśmy. No tak, jasne. Mm, zwłaszcza, że bo ten mechanizm y bo właśnie, dlatego ja też, no, pierwsze co mi przyszło do głowy, to określenie sekta, ale to nie jest dobre określenie, bo to właśnie nie jest do końca sektą. Zresztą ten sam mechanizm funkcjonuje przy, nie wiem, wejściu do grupy terapeutycznej na przykład, tak? Po prostu. Potrzebujemy czegoś, szukamy właśnie takiej grupy, dostajemy to. Zresztą teraz to w ogóle podobne mechanizmy funkcjonują w kontekście, nie wiem, siłowni czy jakiś tam fitness center i kultu po prostu ciała. No, to jest wszechobecne, a tylko tutaj mamy właśnie ten konkretny. Przypadek i tylko od razu przedstawiałeś tak stricte negatywnie, ale właśnie on nie do końca tak wygląda. Nie? On właśnie budzi mieszaną tę fascynację z tym przerażeniem, i jednak jest kuszący cały czas z punktu widzenia bohaterów, mi się wydaje. Dlatego właśnie nawet gdy widzą, że dzieją się tam na miejscu rzeczy nieprzyjemne i słyszą te tłumaczenia, że to jest element tradycji, tak było, jest i będzie, nikomu się krzywda nie stała, wszyscy wyrazili na to zgodę. No to właśnie mimo tego, iż, no wiesz, no, normalnie, gdy ktoś traci życie i druga osoba ci potem w ten sposób tłumaczy, że wszystko jest w porządku, no to powinniście się popukać w głowę i po powiedzieć tyle mnie widzieliście, nie? I jeszcze zadzwonić po służby odpowiednie. Ale y, ci bohaterowie właśnie mają pewną motywację, która sprawia, że właśnie no, nie robią tego. I to jest może minimalnie naciągane. Ja miałem lekki opór z zaakceptowaniem tego w trakcie sensu, ale już teraz po fakcie, po obejrzeniu tego filmu, gdy sobie to ułożyłem w głowie, no to widzę, że to ma jako, jakoś sens, ma sens. Wiesz co, bo tak samo hmm, bohaterowie, jak i widz yy, ma tutaj pewnie dylemat, yy. Widząc właśnie te makabryczne sceny, jednocześnie ludzi, którzy zupełnie na nie nie reagują, jakby w mhm. sposób negatywny. I w tym momencie można się zastanowić, czy, czy nasza jakaś odraza, nasza i bohaterów, czy lęk, czy, czy niechęć wobec tego, czy jest słuszna. Skoro ci ludzie tak robią od co najmniej 90 lat, a można zakładać, że wielokrotności 90 lat, to wcale nie robią nic złego. I to I... jest znowu kwestia antropologii, nie, że jeżeli wchodzisz w taki nowy świat i coś jest dla ciebie niezrozumiałe, obrzydliwe, brutalne czy coś, no to nie powinieneś od razu tego negować jako badacz, no bo to jest inna kultura i dla tej wspólnoty może coś, co ty robisz byłoby właśnie obrzydliwe, okropne, brutalne, wulgarne i właśnie oni się muszą tak trochę zdystansować, co jest w tej sytuacji niby jakoś tam wskazane. I czy, nie wiem, czy, czy przy okazji będziemy rozmawiać też o fetyszu, jaki Ari Aster ma wobec rozpierdalania głów swoim bohaterom? <grym> <grym> <grym> no możemy. <grym> No możemy przejść do tego za chwilę, Jarek jeszcze chciał coś powiedzieć. Nie, nie, bo a propos tego, co tutaj mówimy odnośnie tego takiego pewnego zdystansowania się, czy próby zdystansowania się od tego, co widzimy, to ja wam powiem, że z perspektywy nas, widzów, to jest też jeszcze trochę inaczej niż z perspektywy postaci, bo żadna z tych osób tak naprawdę nie ma tego pełniejszego kontekstu, bo na przykład ja wam powiem, że ta, ta scena, do której tutaj pijemy, gdzie w w pewnym momencie jesteśmy świadkami takiego brutalnego rytuału, który kończy się śmiercią jednej z postaci. To jeszcze jakby było dla mnie takie powiedziałbym no, w pewien sposób do uzasadnienia właśnie tym, co wspominaliście. Ale dla mnie jedna z najbardziej popieprzonych scen w całym tym filmie to jest spotkanie z tym mędrcem od księgi. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie tę scenę, mm -hmm. kiedy nasz badacz Josh decyduje się spotkać ze starszyzną, żeby mu powiedzieli jak wygląda ta ich święta księga. I kiedy my widzimy świętą księgę, która jest pobazgrana po prostu na kolorowo i, i gdzie jest jakaś kupa ślaczków, a ten starzec, jakiś mędrzec tego, tej, tej społeczności mu tłumaczy, że tak tutaj to ten upośledzony chłopiec, to na i to z, on jest niczym wyrocznia, która tutaj nam e, sprowadza objawienie na ten świat i e, kartkuje po prostu te dziecięce bazgroły e, i ja tak widzę całą tę sytuację i o, staram się zrozumieć jakby, że Josh jeszcze nie wybuchnął mu w twarz śmiechem, ale wiecie, to, jest, to było dla mnie tak, takie jakieś pomieszanie m, jakiejś takiej upiorności, jakiego, jakiegoś takiego m, totalnego niezrozumienia dla tego, co widzę z y, czymś takim, no mówię wręcz na granicy no humoru prawie, że nie, bo to, było, to była scena jakaś absurdalna w całym swoim wydźwięku. nie że... Tak, Jerry, tylko wow, że nie? cały ten humor umiera chwilę potem, gdy właśnie Josh, no, jako badacz, dopytuje, tak a co się dzieje, gdy wasza właśnie, no, jak to już wyrocznia, umiera i oni, znaczy pan stwierdza, że no, hodujemy, hodujemy sobie nowo. nową. Tak, no to to już jest taki moment, że no, czujesz ból w głowie, nie? Czujesz promieniujący mm ból w czaszce i nie wiesz, co zrobić. Właśnie w sumie dobrze, że mówisz o tym humorze, bo e, jego jest sporo w tym filmie, ale zarazem to, to ten film absolutnie nie jest zabawny. To nie jest horror komediowy. Nie wiem, czy wy też się takie odczucie, ale dla mnie cały ten humor był taki niezwykle nerwowy. Nie Właśnie śmiech na sali nawet. Niby jak się sala śmiała, to też tak nerwowo. To był taki bardziej wentyl bezpieczeństwa. Nie było takiego radosnego śmiechu, mimo tego, iż no, zazwyczaj tak to wygląda na horrorach, tylko no, śmiech ludzi, którzy w sumie nie wiedzą, czy się powinni śmiać tak trochę. No bo większość tego humoru wynikała z niezrozumienia. A nie, ale było tam kilka takich zupełnie celowo komediowych scen, choćby te, gdzie byli po grzybach i gdzieś tam no, ten śmieszek grupowy krzyczał coś o tym, że, żeby się inni położyli, bo to jest wspaniałe uczucie leżeć. To uważam, że były takie absolutnie świadomie kreowane komediowe sceny i zastanawiam się, czy intencją Astera nie było to, żeby tym ludziom, którzy śmiali się na Herdy w momentach, gdzie w zasadzie nie było nic takiego tak naprawdę śmiesznego, żeby hmm. tutaj dostali to wprost. Także śmialiście się proszę, to skoro lubicie się śmiać na moich filmach, to tutaj macie, macie takie sceny komediowe, a później was zniszczę łotkiem w głowę. <głos> znaczy może też, ale nawet na tej scenie powiem ci, że... Znaczy ja też się śmiałem, nie? ale to nie był nadal śmiech taki na zasadzie śmieszna scena, jaka beka, nie jak dośnie i to. Tylko ja cały czas czułem niepokój. Ja, ja się czułem źle mimo wszystko. Może nie tak mocno jak później, tak jak powiedziałeś, gdy już głowy pękają, ale jednak. No, ale to troszkę mam wrażenie jest właśnie... Kwestia tej Dani, która w tych scenach też brała udział i jakby no ona, ona, ona nie kumała tego humoru również mhm. i jakby widz troszkę przez jej pryzmat to oglądał, tam gdzie wszyscy właśnie leżali sobie na łące, mieli jakieś halucynacje po grzybach, a ona tylko jako jedyna czuła dyskomfort i widz troszkę mam wrażenie przejmował od niej ten dyskomfort w tych scenach. To było takie mhm. bardzo fajne zderzenie. I do tego wiemy, że ona dostała jakieś inne narkotyki od Pelego, albo jego brata, już nie pamiętam, ale od jednego z nich. I to też właśnie sprawia, że my nie wiemy nie? na tym etapie, czy po prostu podano jej celowo coś innego, czy ta trauma jest tak silna, czy dzieje się jeszcze jakaś inna rzecz tutaj. No i właśnie cały czas ta dezorientacja, to takie niezrozumienie podwójne, nie dość, że nowa właśnie obca sytuacja, to jeszcze jest, mamy pomylone tropy przez samo to upojenie naszych bohaterów. Hmm. No dobrze, co no teraz głowy, głowy. Tak, więc w filmie pojawia się też groza taka dość bezpośrednia. Pojawiają się sceny gór. W tym właśnie, no, dwa. Taki zgon, właśnie to po tej godzinie mniej więcej od seansu, w ramach których dostajemy sporo horroru cielesnego, w tym to rozbicie głów i to ukazane tak z pewną pieczołowitością no w detalu z bliska i to kilkukrotnie. Znaczy, to jest to no, bardzo, czy to bardzo może dużego przemieszczenia. Mm -hmm. Ale właśnie... właśnie zrobiło to na Was wrażenie? Tak, szczególnie, że te sceny, one przy okazji były dosyć statyczne, w sensie to, to bo często Aha. w horrorach, jeśli mamy jakieś coś brutalnego, to to się dzieje chwilkę i właśnie w ciemności, A tutaj mieliśmy po prostu taką doskonałą ekspozycję mm, no właśnie rozwalonej, pękniętej głowy to, to, mm, no, nie mogę powiedzieć, że widział te sceny bardzo dokładnie, dlatego, że przestałem patrzeć na chwilę, bo ja, ja na takie rzeczy jestem bardzo wrażliwy Czyli na mnie to wszystko robiło niesamowite wrażenie, dlatego, że ogromna część tych scen takich, gdzie według mnie było najwięcej tego napięcia, grozy i to też tej grozy takiej bezpośredniej, one były zestawione z tym, że wiecie, mamy sekwencję grozy, na którą to, co też już chyba Ty, Paweł, wcześniej powiedziałeś, otoczenie nie za bardzo reaguje. I to było też jakby dla mnie niesamowicie rozgrywane przez Astera, przez cały ten film, że... że Widzimy coś tak makabrycznego, a tak naprawdę no, mamy właśnie statyczne, spokojne ujęcie, gdzie stoją sobie ludzie i, i w zasadzie każdy to przyjmuje, że, że to jest okej. Okay. No, pod tym kątem to robiło niesamowitą robotę. Hmm. Znaczy tutaj, bo o, nie wiem na ile chcemy tutaj opowiadać o tych głowach znaczy dokładnie, ale mamy tutaj właśnie mm, podwójne samobójstwo. Znaczy, w zasadzie jedno samobójstwo i jedno, może, można powiedzieć, z pomocą. No, nieudane I, samobójstwo, Nieudane i samobójstwo. Było dobić. No. no, i właśnie to drugie było jeszcze właśnie o wiele, o moim zdaniem, takie bardziej przerażające. Mm. Do tego, że I to właśnie te złamania. No, no, znaczy to, o Jezu, to było strasznie naturalistyczne i właśnie zderzone z taką, takim absolutnym spokojem osób, które pomagały to samobójstwo dokończyć. Ale takim spokojem, że no naprawdę... Widz naprawdę może się czuć tym zaskoczony. Jeśli ktoś z słuchających jeszcze filmu nie widział i my tutaj opowiadamy, jak te sceny wyglądają, to tak naprawdę ja myślę, że nie szkodzi, bo, bo one robią po prostu gigantyczne wrażenie po prostu tym, jak są właśnie nakręcone. No tego I, nie da się wyrazić. No i właśnie tu jest ciekawe to, że znaczy, dlatego, że dlaczego ja mówię o fetyszu, yy, dlatego że w hereditary też yy, takim przynajmniej najmocniejszym chyba elementem, czy takim tym, który jakby najbardziej uderzał widza było też to urwanie głowy głównej bohaterki, prawda? Sorry za spoiler, jeśli ktoś nie widział Hereditary, ale to sam jest sobie winny. Sorry, mamy 2019 rok i, i zastanawiał się, czy jak będzie kolejny film Astera, to też sorry spoiler, ale pewnie też głowa jakaś poleci. Hmm. Ale przede wszystkim też fajne w kontekście tego horroru cielesnego, który tutaj dostajemy, jest też to, jak bardzo przypiękny plastyczny jest ten film. Że przecież te wszystkie sekwencje tutaj, to, to nie, ma, nie chodzi tylko właśnie o to podwójne samobójstwo, ale później też przecież mamy trochę takich scen stricte horrorowych i no pod kątem takim stricte wizualnym to jest majstersztyk moim zdaniem. Hmm. No bo my już mówiliśmy o tym specyficznym kadrowaniu yy, i montażu też w przypadku yy, tego poprzedniego filmu i tutaj mamy yy, to samo tak naprawdę. Znaczy, może inaczej. Mamy trochę inne podejście do tej materii filmowej, ale równie nietypowe, genialne, piękne. Mamy ten montaż Pawła Pogorzelskiego, jeżeli się nie mylę. Zdjęcia. Zdjęcia. Znaczy tak, przepraszam, zdjęcia Pawła Pogo Pogorzelskiego i Kurczę, no tak jak powiedziałem, nie ma słońca, a jest niezwykle jasno. Do tego kadry są budowane tak, że właśnie często w nich się pojawia coś, co jest foreshadowingiem albo jest czymś symbolicznym. Na przykład gdy jedziemy do naszej wioski w Szwecji, to widać gdzieś tam przed nami w tle taką anomalię pogodową, tak jak gdyby niebo, które no to nienaturalnie się rozkładają chmury, tak. No, tam się coś musi nietypowego dziać i to znowu jest kilka sekund ale jest. Mamy masę takich smaczków, jeżeli chodzi o obrazy na ścianach. Ja teraz sobie powtarzałem trailer, jakieś tam fragmenty, które były obecne na YouTubie i na przykład, gdy bohaterowie się kłócą, w sensie Dani i Christian, to stoją na tle obrazu podzielonego tak stricte na dwie części, na część właśnie jasną i ciemną. W barze, gdy Christian właśnie mówi, że chyba się rozstanie z Dani i że właśnie Dani się nie godzi na se, co mu przeszkadza, to nad jego głową widzimy fragment zdjęcia kobiety w bieliźnie. Do tego na IMDb wyczytałem, że w mieszkaniu Danii jest obraz kobiety w koronie z kwiatów i jest niedźwiedź nad tłuszczem. Zresztą, skoro mowa o kwiatach, to przecież ich symbolika też jest tutaj cały czas obecna, bo kwiaty są właśnie symbolem życia i rodziny. Gdy Dani traci swoją rodzinę, to w jej domu usychają, umierają wszystkie kwiaty. Tak? Na miejscu, zaś na naszym festiwalu, gdy zyskuje jak gdyby nowo godzinę. Wszystko kwitnie wokoło. Ona staje się majową królową ma przecież ten wianek, rzucają mi kwiaty pod nogi, tego jest po prostu cała masa. Do tego właśnie użyźniamy trochę ten nasz ogródek tam, dosłownie ich przenośni. No Wiemy sami w jaki sposób też, i do tego też ta taka ten foreshadowing bezpośredni, czyli ten obraz wspomniany przez Jerry'ego na samym początku filmu. Mamy też pewną chyba bajkę, jak to nazwali, która jest też na jakimś tam płótnie czy skórze wyrysowana, która potem okazuje się być znowu z historii Christiana i Sif bodajże. Mhm. E, tak? Sif czy Maj? Nie, Maja to była od Marka, a Christian się z Sif chyba umawiał. No właśnie. I to wszystko gdzieś tam jest obecne, tylko że dopiero przy drugim seansie albo po prostu, gdy sobie to uświadomimy po tym pierwszym, no trafia na swoje miejsce, ale ilość tego typu detali, tak jak ja to bardzo chwaliłem właśnie przy dziedzictwie, znowu jest przeogromna i no piękna rzecz zresztą symbolika niedźwiedzia i znowu to, jak on jest obecny i tam cały ten dom, w którym oni mieszkają przecież tam na każdej ścianie jest ilustracja, która prezentuje jakąś scenę z tego filmu ale jest też bardzo fajna scena czy w zasadzie też ciąg scen w o pasztacikach z mięsem nie wiem, czy mm -hmm. też zwróciliście na to uwagę mm -hmm. tak, moim tak. zdaniem to było strasznie przewrotne bo od początku tej sceny co, to też będą spoilery. Od początku tej sceny byłem przekonany, że to będą paszteciki z ludzkim mięsem i że wszystko będzie do tego dążyć, że oni zjedzą ludzkie mięso, dlatego że wcześniej ktoś zaginął. A jak się okazało, on miał zupełnie inny wydźwięk i Mam wrażenie, że w tym momencie Aster bardzo chciał się właśnie pobawić z widzem, który będzie oczekiwał takich bardzo prostych i jednoznacznie horrorowych rozwiązań. Takich, takich w stylu właśnie... Znaczy takich, jak, jakich, jakich widz oczekiwałby po, po, po prostu po tej scenie. No schematów gatunkowych, tak? tak I tak, właśnie tak. rzeczy, które widzieliśmy już 10 razy, a tutaj psikus, nie? Tak samo te, nie wiem, właśnie wspomniałeś o tym, o tych paszczecikach. No to ten pasztecik jest też elementem tej historii z tego płótna. Tak samo w jednej ze scen Christian jako jedyny ma czerwony napój na stole, co też jest elementem tej historii z tego płótna. I w gruncie rzeczy te wszystkie puzelki, no tak jak mówię, ogrom tych detali sprawia, że no trudno nie zdjąć czapki. Tak przed reżyserem i nie bić pokłonów. A to jest rok różnicy w stosunku do Hereditary. Znaczy, hmm. Zakładam, że, że pewnie pracował nad jednym i drugim filmem dłużej niż rok, ale... Znaczy napisał, właśnie Midsomar napisał wcześniej niż dziedzictwo. I Midsomar po prostu nakręcił później i właśnie rok chyba i miesiąc, bo to w maju dostał zielone światło na kręcenie, a w czerwcu już była premiera kolejnego roku, tak? czyli 13 miesięcy, no bardzo szybko. To jest niezwykłe. A ja wam powiem, że, że tutaj byśmy też jeszcze pewnie mogli y, się dokopywać do kolejnych warstw, tak jak to było w przypadku dziedzictwa, jeżeli chociażby chodzi o same te zwyczaje, nie? bo tak, tak jak żeśmy rozmawiali przed nagraniem nic tego nicowego, nagle ja doczytałem, że na przykład właśnie ten y, motyw tego samobójstwa takiego rytualnego to jest żywcem wyjęty ze, ze szwedzkiej kultury czasów dawnych, więc ja podejrzewam, że znając Astera i jego research do, do filmów, to jestem głęboko przekonany, że bardzo wiele tych rytuałów i tego, co widzimy w tym filmie, to pewnie właśnie było też zaczerpnięte z różnych źródeł, nie? więc to pod kątem właśnie detali, które tutaj dostajemy, no to, to jest naprawdę też kawał solidnej roboty. Mhm. Przy czym myślę, że tutaj trzeba by znaczy, zaznaczyć to, że z różnych kultur. Mam wrażenie, mm -hmm, tak, że on tak. naprawdę przerobił różne rytuały, no, nie tylko europejskie, ale no, z każdego kontynentu pewnie coś, coś sobie zabrał. No tak jak Josh, nie? Prowadził badania nad <śmiech> przesileniem. A zapytam Was o jedną rzecz, bo tak podejrzewam, że trochę zaczniemy zmierzać ku końcowi mm -hmm. tego nagrania niedługo, żeby się nie kręcić też w kółko, a jak Wam się podobała sama końcówka, bo ja tak jak widzę recenzje w internecie, ale też jak widziałem i obserwowałem ludzi na sali kinowej, to ta końcówka znowu mocno podzieliła widzów, mówię znowu, no bo w przypadku Hereditary też tak było, że ta ta, ta końcówka była bardzo różnie odbierana i y, czy do was jakby to co to, to co się rozgrywa tam w tej końcówce czy, czy wy to kupujecie czy, czy niekoniecznie ten element do was akurat trafia wydaje mi się że łatwiej przyjąć to tę końcówkę y, już po sensie hereditary dlatego że tak jak mówisz są one w jakiś sposób podobne sam jakieś pisze opowiadania, oczywiście to, to po takim sensie hereditary to bym schował głowę w piasek i skasował, ale zawsze odczuwam straszny problem tego, jak skończyć historię, w której przez długi czas staram się zbudować jakiś klimat. To jest piekielnie trudne, żeby spuentować coś, gdzie cały czas tworzysz, jakiś taki klimat grozy, niesamowitości i w finale trzeba coś z tym po prostu już zrobić. To, to jest bardzo trudne, bo, bo albo się to zniszczy, albo się będzie to eskalować do momentu, w którym właśnie nie da się już na tym zapanować. A mam wrażenie, że Aster jest gdzieś na granicy właśnie jakby panowania nad tym, ale tej dobrej stronie granicy, że to rzeczywiście może w jakiś sposób niektórym ludziom się wydawać zabawne, ale moim zdaniem to, to jest dokładnie takie, jakie powinno być. Hmm. no to dla mnie to się nie może wydawać zabawne absolutnie, ale ja Jeremu właśnie pisałem, że mam mieszane uczucia że ja nie wiem co o tym myśleć, że jestem trochę zagubiony, także no nie wiem właśnie znowu w której stronie się opowiedzieć a potem zobaczyłem trailer z komentarzem Astera potem przeczytałem wywiad z Asterem i jeszcze w jednym filmiku na YouTubie też był cytowany Aster, który mówi że celem tego całego filmu było pozostawienie widzów z mieszanymi uczuciami. Było to, aby widzowie czuli się confused. No to jeżeli o to chodziło, no to absolutnie się udało. No to pełen sukces, to dostajemy właśnie... Wizualne, narracyjne, formalne arcydzieło, które osiągnęło swój cel. Ja mam pewien problem z tą fabułą, chociaż z biegiem czasu coraz mniejszy. Mnie na przykład trochę przeszkadzało to, że ta nasza ekipa, gdy tam już no, niektóre osoby znikają, powiedzmy tak. No To, że niekoniecznie ktoś jakoś się temu bliżej przygląda, jakoś się tym bardziej interesuje, no ale z drugiej strony rzeczywiście, no właśnie, uświadamiając sobie to, jak bardzo pasywno-agresywne są te relacje jak bardzo no, mówimy o no, takiej słabym fundamencie tych wszystkich przyjaźni czy miłości, no to zaczynam to coraz bardziej kupować, a sama końcówka no ja sobie też nie bardzo wyobrażam inną. Tak ona była trochę dziwna. Ja nie do końca rozumiałem tę ostateczną decyzję, tak tę ostatnią ofiarę w tym filmie, jak do tego doszło, dlaczego właśnie ta osoba, a nie inna, miała zostać poświęcona, ale no właśnie od po ten tydzień dwa po seansie ja to kupuję, ja się z tym godzę i no jestem na tak. Bo mam wrażenie, że to to Tą końcówkę trzeba przeżyć w jakiś sposób. Znaczy, to nie jest coś, do czego można podejść tak na zimno. To, to, to jest jakby taki bardzo integralny element całego filmu. I nie chodzi o to, żeby tą końcówkę jakoś bardzo dokładnie zrozumieć, tylko trzeba. Na, na etapie, na którym się już w niej jest, siedziało się przy filmie ze dwie godziny. I nie wiem, ja, ja po prostu już. już, już miałem wrażenie, że, że jestem też właśnie w jakimś też odbywam ten rytuał razem z bohaterami i jakby przez to ta końcówka wydawała mi się bardzo naturalna i taka jaka powinna być. Ale to tak trochę jest, nie? jakbyśmy właśnie tańczyli przez te kilka godzin wokół słupa majowego i po prostu już ci się kołuje w głowie, już nie wiesz co się dzieje, no dokładnie tak się czujesz po seansie. No bo ja wam powiem, że ja, ja trochę miałem problem bezpośrednio po seansie jakby z dwoma, z dwoma elementami. Po pierwsze, że stwierdziłem, że w sumie Przewidywalne to jest może złe słowo, ale że pod pewnymi względami ten film podąża ścieżką właśnie tego folk horroru i że nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego zaskoczenia w tym finale, nie? że właśnie my bardzo konsekwentnie mamy przez cały film budowany klimat, który jest kontynuowana aż do samego finału. Dostajemy finał, który pozostaje w tym klimacie i nie ma żadnego takiego tąpnięcia dużego. Nie, my jako widzowie i też bohaterowie nie doznałem żadnego katarzis tak naprawdę, takiego typowo horrorowego, tylko jesteśmy trochę jakby w pół i to był jeden mój problem. Z tym, że, że mówię, trochę wydawało mi się, że to jest nazbyt takie klasyczne rozwiązanie pod pewnymi względami, a z drugiej strony bezpośrednio po sensie miałem trochę wątpliwości co do reakcji części postaci na, na, na całą tę sytuację. Czy one się tak powinny zachować? Mhm. A, Ale mówisz teraz o tych zabójstwach? Ta, nie, tak, Tak, tak. O tych zaginięciach i mówię o samej, samej końcówce już, wiesz, kiedy tam nie wiem, Dani robi to, co robi, zachowuje się tak, jak się zachowuje, to, to, to miałem z tym problem, bo tak mi to trochę nie grało z tą postacią. Natomiast to, co wspomniałem, że minęło trochę czasu od seansu i, i tak jak w przypadku As miałem tak, że im dalej od seansu, tym trochę Gorzej oceniałem pewne elementy tego filmu, tak teraz z perspektywy czasu, to coraz bardziej doceniam to, co zrobił Aster, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę świetnie rozpisana końcówka. Nie tylko dlatego, że pozostawia widzów w pewnej konsternacji, ale także, że wydaje mi się, że to jest. Coś, co ja osobiście bardzo lubię w horrorach, a co się nie zawsze udaje, czyli nie dość, że nas pozostawił w poczuciu pewnego dyskomfortu, to jeszcze, że zaserwował nam takie dosyć pesymistyczne, mocne zakończenie. Mimo, że my tutaj jakby teoretycznie kończymy na wręcz znowu to nie jest najlepsze słowo, na wesołej nucie ten, cały ten film, to mam wrażenie, że jego wydźwięk jest szalenie pesymistyczny i, i, i to też strasznie mnie walnęło po głowie. To jeszcze może wrócę do tego, co Szymas najpierw wspominał. Tych znajomych, którzy gdzieś tam ginęli i nikt się tym nie interesował. Ja jestem fanem festiwali muzycznych i mam wrażenie, że... Troszkę, jakby jest, troszkę mam ochotę ich usprawiedliwić, dlatego że jeśli są takie imprezy, a umówmy się, oni tam przyjechali przede wszystkim na imprezę, tam się działo po prostu bardzo dużo różnych rzeczy. I no, z czego niektóre były wyjątkowo atrakcyjne, szczególnie jeśli, yy, nie wiem, kogoś kopnęła urodziwa dziewczyna bardzo sugestywnie w nogę w trakcie tańczenia, a później gdzieś biegła, no, to można się domyślić, dlaczego jakiś kolega niedługo później znikał i nie wracał przez całą noc na przykład. To, to, to wiecie, to jest trochę tak, jak, no nie wiem, pojedzie się na jakiś pyrkon albo coś takiego i można przez dwa dni w ogóle mijać się ze znajomymi. Oczywiście to, to, to in, różne imprezy, nie? Ale... Tam Mogę mamy do czynienia się, też z jakimś, z jakimś festiwalem i po prostu ci ludzie mogli cały czas zajmować się czymś zupełnie innym i no, no mijać się cały czas. Hmm. No tak, ja tylko powtórzę z ledżerem, bo ja też początkowo odczuwałem ten brak no, fajerwerków na koniec. Brak jakiejś kropki nad i, bo to po prostu się toczy, toczy w danym kierunku i tak się toczy do samego końca. Już nie ma żadnych zwrotów akcji nic takiego, ale no właśnie tak jak w samym kinie mi to trochę przeszkadzało, tak teraz po fakcie doceniam za odwagę chociażby, bo no to też trzeba było mieć jaja za przeproszeniem, żeby sobie na coś takiego pozwolić, żeby po prostu dociągnąć tą historię do końca, wyłożyć wszystkie karty na stół, ta tragedia, o której też, Jerry, wspomniałeś, to ona, właśnie jej nawet nie widać na ekranie. Nie? Dopiero jak my zaczęliśmy uh -huh, rozmawiać tak, o tak. tym, co nasi bohaterowie mogą sobie myśleć, gdy ten hajznik nie, gdy sobie uświadomią, co tak naprawdę zaszło, to to jest ta prawdziwa tragedia. Który właśnie Myślę, że wielu widzów nawet nie, nie dojdzie myślą do czegoś takiego. Tak po prostu wyjdzie z kina, zapomni o tym filmie i tyle. Więc no, to była właśnie odważna decyzja ze strony twórcy i ja ją doceniam po fakcie, bo w kinie trochę miałem inne odczucia. Ja nie wiem, ja w kinie od razu jakby byłem bardzo na tak i jedna z takich w ogóle najlepszych scen z tego filmu była dla mnie ta, w której Dani już tak w końcówce filmu wpadła w taki atak nie wiem czego, nie przerażenia, tylko paniki, już... tak. Kiedy zobaczyła coś, co bardzo mocno ją uderzyło i zaczęła właśnie znowu tak jak na początku bardzo mocno krzyczeć i bardzo mocno płakać. Tak, tak po fenomenalna prostu, scena. Tak można powiedzieć, że wyć. Jezu, ta scena, gdzie właśnie... Znaczy, w zasadzie już nawet nie mieliśmy wtedy do czynienia z Danii. Mieliśmy do, do czynienia z królową Maja. I niesamowite było to, jak nagle do jej płaczu, do jej lamentu dołączyły wszystkie inne... Yy, kobiety, z którymi wcześniej tańczyła. W ogóle to, to na marginesie choreografia w ogóle w tym filmie, to, to jest coś pięknego mm -hmm. i to jest coś, co, co bardzo mocno działa na tą warstwę wizualną, ale właśnie ta jedna scena, gdzie one nagle zaczynają z nią płakać, synchronizują z nią właśnie te krzyki, ten płacz, to niesamowicie pokazuje, na jakich w ogóle że ten film operuje na zupełnie innych jakby warstwach postrzegania rzeczywistości, że wchodzimy w jakąś taką rzeczywistość rytualną i ona nie ma żadnego sensu w dla osoby, która na przykład będzie ten film oglądać z jakąś taką rezerwą. To jest Ale właśnie... coś, co trzeba poczuć bardzo mocno i cała ta końcówka moim zdaniem idzie bardzo mocno w tym kierunku. To jeśli ktoś ten film, wiecie, ogląda, po prostu usiądzie sobie w fotelu, założy ręce i powie, teraz będę oglądał film, a na pewno nie będzie mi się podobał, bo hereditary było głupie, albo bo chce, chce coś sobie skrytykować w internecie, albo w ogóle z jakimś takim sceptycyzmem, że nie będzie chciał tego poczuć, to ta końcówka nie ma szansy mu się spodobać. Ale właśnie, skoro już wspomniałeś tę scenę, to zauważ, jaka to jest piękna rama fabularna i jak to ładnie nawiązuje do tej symboliki rodziny, o której ja mówiłem. Na początku mamy ten płacz, właśnie bardzo podobne wycie, tak? bo to już nie jest płacz, to jest wycie, to jest zawodzenie no, człowieka złamanego na kolanach właśnie Christiana. Płacz, który jest jedynym odgłosem w tej scenie. Nie? I widzimy właśnie tę zmęczoną twarz Christiana, który no, współczuje jej, ale zarazem czuje się właśnie nieswojo w tej sytuacji, niezręcznie wie, że no, przecież teraz jej nie zostawi, tak? No bo jeszcze, no, by ją tym zabił, tak być prawdopodobnie. A na koniec mamy podobną bardzo scenę, gdzie Danii otaczają te inne dziewczyny i mamy do czynienia z totalną empatią. Z empatią na poziomie po prostu komórkowym, nie wiem, atomowym. Gdy ona krzyczy, wszystkie te inne kobiety krzyczą razem z nią. Gdy ona przeżywa ten atak paniki, to wszystkie inne kobiety go przeżywają. Wszystkie te ciała zaczynają drgać, trząść się, wydawać takie nieludzkie dźwięki i właśnie ta totalna empatia jest też dla mnie tym symbolem stworzenia tej nowej rodziny, nie? Tego, do czego ona to dążyła, tego zrozumienia, którego tak bardzo pragnęła, a to, że to jest takie nienaturalne, no bo przecież w normalnym życiu rodzina tak nie funkcjonuje, przyjaźń tak nie funkcjonuje, związek tak nie funkcjonuje, nie? Więc to jest taki właśnie boski poziom współodczuwania, nie? Jako właśnie coś niedostępnego dla zwykłego śmietelnika i no, u mnie właśnie nikt się z tego nie śmiał na sali i a ja to byłem po prostu przerażony ja się zrobiłem taki mały jak ja to widziałem bo to było Ale tak wiesz, to... nieprzyjemne bo to, to, już, to już była w zasadzie taka plemienność, to już była tak, ta tak, taka tak. Naj, naj, najwyższa forma wspólnoty, przy czym ty wspomniałeś teraz, że nikt się na sali nie śmiał, ale zwróćcie uwagę i, i tu pytanie, jakie były reakcje u was na sali, kiedy mamy y, sekwencję wcześniej, która też jakby jest rozgrywana właśnie na y, poziomie takiej plemiennej wspólnoty i przeżywania określonej sytuacji. Seks? No, o stosunku? Tak, ta, tak, tak. No to y, ja Widziałem, że na sali to była rosnąca konsternacja, i im dalej w całą tę długą sekwencję, która moim zdaniem była szokująca, ale nie dlatego, że mieliśmy do czynienia z jakimś rytualnym seksem, tylko na mnie największe wrażenie właśnie zrobiła rasta plemienność, ta mhm. takie mm, wspólnota, ale taka podniesiona już do, do jakichś takich. No, patologicznych wręcz poziomów i to jak my widzimy te, takie swoiste zejście po, po całej tej scenie, nie? gdzie widzimy postać przed, taką bierną, w zasadzie podążającą jak po sznurku i, i postać, która nagle sobie uświadamia właśnie co się stało I, i, i to też jakby świetnie pokazuje ta jedna sekwencja, jak ten film jest bardzo dobrze przemyślany mimo wszystko w tej końcówce, bo tak naprawdę to właśnie to jest jeden z tych motywów, które mi po seansie dopiero pozwoli sobie uświadomić, że z perspektywy tego finału, to właśnie z czymś takim pewnie mielibyśmy do czynienia parę ten później w kontekście no, te, tego ucięcia tej jednej sekwencji, nie? Na, mm. na, na końcu, kiedy mamy uśmiech jednej z postaci, i, i kiedy mówię, nam się wydaje, że to jest takie, nie wiem, y, powiedzenie tak, a, a tak naprawdę mówię, wiemy, czym to będzie podszyte jak dragi z tego zejdą. Mhm. Tak, mhm. bo to jest tak, tak, jak wcześniej wspomniałem, Dani w tym momencie nie była już Dani. Ona była majową mhm. królową. Jakby jej ta osobowość wcześniejsza jakby zniknęła troszkę w, tym, w czasie tego rytuału i tutaj dwie rzeczy pierwsza to właśnie to postawienie na fizyczność na cielesność w tym też na nagą cielesność, ale nie rozerotyzowaną bo mamy przecież w tym filmie całą masę scen tańca, dyszenia, jęczenia płaczu, krzyku i tego typu rzeczy i to są sekwencje długie właśnie na tyle długie, żeby też mogły trochę nas no, zaboleć żeby jakoś nam się udzieliły, żeby wywołały tę reakcję fizyczną. I właśnie Aster doskonale tym operuje po prostu. To jest tak naturalne w tym filmie, że no, można też nie zwrócić uwagi na to, że to jest coś wyjątkowego jak na horror. A druga rzecz jeszcze do aktorstwa teraz w sumie mi się przypomniało. Super jest to, że rzeczywiście zatrudniono szwedzkich aktorów, tak, i skandynawskich aktorów, całą masę właśnie postaci, które tam mają odgrywać tę naszą wspólnotę. Dziwne tylko, że nie dzieje się to w Szwecji, nie? Tylko to kręcono bodajże na Węgrzech. Na Węgrzech nagrywano, tak. No, dziwne. Wszyscy musieli przyjechać w inne miejsce. No, może wiesz, no, może po prostu taką miejscówkę tam z Naleczkiem no. pasowała, może po prostu jakieś dofinansowanie, tego nie wiemy. No. Ale... Ale jest w ogóle taki ciekawy też jeszcze wątek, który, bo pewnie będziecie chcieli już powoli kończyć, a taka rzecz... Mhm. To jest jedyna w zasadzie rzecz, co do której mam w tym filmie wątpliwości. To jest jakby całość tego niewielkiego, jakiegoś zamkniętego folkloru. Bo mamy tutaj do czynienia właśnie z tą jakąś społecznością, która ma swoje rytuały i mhm. tak jak już wcześniej mówiliśmy, one są... To, to nie jest coś prawdziwego. To jest mieszanka, jakieś takie puzzle poukładane z rytuałów z bardzo różnych części świata. I przy okazji właśnie mamy tutaj, co też wydaje mi się gdzieś było zarzucane Asterowi, że to jest amerykański reżyser, który yy, chce opowiedzieć coś o folklorze, zupełnie w którym się nie wychował i który jest dla niego obcy. Jezus, Maria, serio? Ktoś takie argumenty przydał? Tak, przybawi? jasne. Ale wiesz, że dla mnie to też jest. Yy, znaczy, ujmę to tak, gdyby, czy gdyby ten film dział się w Polsce, jakbyś, czy, czy bylibyście w stanie sobie wyobrazić, że ten film dzieje się w Polsce? Jak by to mogło wyglądać? Bo wiecie, mamy przecież bardzo dużo jakichś takich w Polsce elementów folkloru, ale co, wyobrażacie sobie, że oni przyjeżdżają do Zakopanego i tam są na przykład górale? Albo nie wiem. Yy, ale ma, y, Pawle, jest jedna rzecz, yy, bo ty mówisz o tych rytuałach yy, z innych kultur. Ja, ja... Cały czas tego do końca nie kupuję, jak o tym mówisz, bo po prostu mamy rytuały, które są obecne w wielu kulturach. Ale wydaje mi się, że to, co tutaj zostało ukazane, to wszystko jest związane z... No, ze Skandynawią, że to wszystko może być też obecne w innych kulturach. Ktoś mógł znaleźć, że jest obecne tu czy tam, no bo umówmy się, większość obyczajów gdzieś tam się rozniosła po całym świecie i jest praktycznie wszechobecna Zresztą te wszystkie rytuały przejścia, no to, to też jest coś no, obecnego we wszystkich kulturach praktycznie, ale dla mnie to wcale nie jest jakiś tam miks po prostu, tylko to jest coś skandynawskiego. Trochę właśnie tam, no wiadomo, Naciągniętego pod tym kątem, że no, ja nie wiem, czy dokładnie akurat w Helsingland, właśnie Holga w, tak, w ten sposób wyglądała, ale te właśnie wszystkie słupy majowe i tak dalej to jest do teraz tam obecne, nawet. Więc. Dla mnie to nie jest problem. Gdyby to było coś takiego oparte na właśnie zwyczajach stricte góralskich jakiegoś regionu i w ogóle jakichś tam wspólnot mieszkających w górach, znaczy coś co jest bardziej powszechne, tak? ale oparte stricte na, na danym regionie, ja też bym nie miał czego przeciwko temu, gdyby to się w Polsce działo bo, no coś, nie... bo to, to chciałem powiedzieć, że to jest, to jest klucz, tak naprawdę, no, ja jestem w stanie sobie wyobrazić taki film rozgrywający się w Polsce tylko to by byłby zupełnie inny film no, no. My, myślę, że po prostu Aster by wykorzystał zupełnie inne elementy tego folkloru, nie, także yy, no, no, wydaje mi się, że to jest taki argument trochę z tyłka, powiedziałbym mhm. znaczy ja jakby kupuję całą tę koncepcję, zastanawiam się, jakbym ją odebrał, gdybym był Szwedem, ale wydaje mi się, że z tego, co czytałem, to Szwedzi raczej pozytywnie odbierają ten film. Hmm, Szwedzi raczej nie mają takich problemów. Zresztą u nich ta tradycja, bo Szwedzi w ogóle mają bardzo zaświadczone podejście do tradycji, nie? I jakoś tak, no nie traktują jej tak jak Polacy. dlatego. Hmm, tak, znaczy mają też na pewno zupełnie inaczej te akcenty rozkładane, bo w Polsce mimo wszystko jakieś te wszystkie pogańskie tradycje no one niby tam jakoś te zwracają, ale nie ma tej bazy. Oni mają bazę o wiele mocniejszą, dlatego że mają te wszystkie swoje legendy itd. i tak dalej, jakieś przydatne zwyczaje, które w jakiś formach się zachowały. U nas o wiele mniej i dlatego właśnie trudno mi sobie wyobrazić na przykład przeniesienie tego do nas. Nie wiem, na czym miałoby się tak do oprzeć. I dlatego zastanawiam się, znaczy, bo z tego co czytałem on tak naprawdę no, sporo sobie tutaj wymyślił. Czy przeniósł mhm. właśnie z zupełnie innych kultur. Tylko, że my tego nie widzimy, dlatego, że to, to dla nas też te wszystkie zwyczaje są czymś obcym. I nie wiem, czy gdybym żył bliżej tego, czy jakoś nie miałbym zgrzytu. No ale jako, że nie żyję, to, to jest mi wygodniej. Ale nawet jakbyś żył bliżej tego, to przecież nie znasz na pewno tych tradycji jako przeciętny mieszkańc danego kraju. Poza tym a propos właśnie tej bazy, no to przecież my doczytywaliśmy przed nagraniem, że właśnie w tym Helsingland znajduje się 21 kamieni runicznych. I ja chwilę potem przypadkiem znalazłem bazę w ogóle wszystkich kamieni runicznych i zapisków runicznych w całej Skandynawii. nie, No to skoro Szwedzi takie rzeczy po prostu nawet mają jakoś tam skatalogowane i to można było pobrać po prostu na dysk. Wysłałem linki przecież, nie? No to zakładam, że co do tych tradycji pogańskich i dawnych, to też mają to wszystko rozpisane. Ja nawet część tych rzeczy kojarzę po prostu z zajęć szwedzkiego, ci powiem. tak? Albo, nie wiem, a ten stół no to jest po prostu w kształcie runy dla mnie. I tyle. Ja, ja nawet też w ogóle tam widziałem dużo run, które kojarzę po prostu z dawnych tam zainteresowań tym tematem. I trochę też potem w związku z historią, nauką historii języka niemieckiego. Więc ja to naprawdę autorycznie całkowicie kupuję. No dobra. Czy chcemy poruszyć jakieś jeszcze wątki, czy zmierzamy go do końca? Czy jest to film roku? Ja mówię, że tak. Horror no, Myślę, że póki co to chyba jako Horror Roku mogę się pod tym podpisać z tych, które widziałem. No ja widziałem sporo w sumie. Prawie wszystkie teraz. No póki co myślę, że tak, przy czym no mamy lipiec, tak? Ja cały czas mam nadzieję, że jesień nas jeszcze pozytywnie zaskoczy, że w okolicy Halloween poza wszystkimi takimi produkcyjniakami, średniakami dostaniemy też coś ciekawego. No póki co y, z, można, myślę, że i wszyscy się tutaj zgodzimy, y, że Aster dostarczył mimo wszystko, mimo jakichś tam uwag, które można mieć do tego filmu, swoją drugą produkcją i y, należy wypatrywać jak y, po prostu Kania Gdżu jego kolejnego filmu, bo, bo widać, że to jest gość, który ma pomysł na swoje kino. Dokładnie i trzeba też śledzić karierę Florence Pił, bo też jest niesamowita. Dokładnie tak. No dobrze, no to dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani. Majowy słup nie uplecie się sam, więc do roboty, koledzy. Chodźcie, chodź. No, a Wam, słuchacze, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. Uwaga! Spoiler! Słuchajcie, nie robimy tej strefy spoilerowej, ale wyskumaliście, że Pele powiedział, że jak on tam próbował nawiązać ten kontakt nie z Dani. no to on powiedział, że stracił swoich rodziców, bo tak, tak, tak. spłonęli mhm. i że wtedy został przygarnięty przez tę wspólnotę. Tak. No i co się dzieje właśnie z Dani? To samo. Jej Rodzice właśnie giną, ona jest przygotowana przez wspólnotę. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz oni spłonęli. Tak, i ten rytuał: przecież oni palą ludzi na koniec, tak, w ofierze. I o, czy, o, to o tym nie pomyślałem. Przecież jest możliwe, że on przyjechał z rodzicami na Mic Somar, i rodzice zostali złożeni w ofierze, a on został przyjęty do wspólnoty. Tak, tak. No, wydaje mi się, że tak było. Aczkolwiek ja nie wiem, czy. No, mieli, mieli... Znaczy nie wiem, czy oni nie palili ludzi, tylko co tych 90 lat. No czy, czy... właśnie to, to, jest, to jest ewentualny punkt taki do zastanowienia, nie? bo ja, ja tak zrozumiałem, że ten rytuał w takiej formie wygląda właśnie raz na te 90 lat. Nie? Chyba, że mają więcej jeszcze jakieś inne święta i też palą ludzi. Znaczy nie, no, z, z, wiecie, to też z drugiej, z drugiej strony jest też tak, że patrząc z punktu widzenia tego, co oni tam mówią, na przykład o odświeżeniu krwi w tej wspólnocie, to myślę, że tam pewnie te ofiary z ludzi muszą być częściej, no bo no przy tak małej wspólnocie, no raz na 90 lat nie, nie, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby właśnie odświeżyć krew, tym bardziej, że tam widać sporo młodych ludzi, dzieci i tak dalej i tak dalej, więc to, to ja zakładam, że właśnie takie wrzutki jak z tą brytyjską i amerykańską krwią to tam się pewnie regularnie odbywają. Ewentualnie, może po prostu oni rzeczywiście zginęli on przeszedł tę samą drogę co Dani, tak? czyli przyjechał po no. prostu z jakimiś znajomymi i no, może nie został majową królową, ale <laughs> a może został. W sumie. Kto go tam wie? Dobra, to ja stopuję w ogóle, nie? Panowie. No, dobra. A, ja to, też... to nagraliście? Bo się zastanawiam teraz, czy... Tak, no ja nagrałem no, jeszcze. Też. To może to zostawię jako... A proszę bardzo. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedząym I to jest tak hmm? tutaj... E e nie, mów, mów. Powiem, nie, nie, nie, nie, proszę, proszę. Nie, mów, mów. Już <laughs> no, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. A proszę bardzo. I... Znaczy... To... Ja... Mam takie trochę. Yy, yy, yy, yy, kur... jak to powiedzieć? To, to, to jest do wycięcia, oczywiście. E, yy, yy, sam jakieś pisze opowiadania. A proszę bardzo. No bo ja Wam powiem, że ja, ja trochę miałem problem bezpośrednio po sensie, jakby z dwoma, yy, z dwoma elementami. Po pierwsze, yy, że stwierdziłem, że w sumie. Yy. Co się dzieje?